To czy reklama. To taka druga reklama. że ludzie z zagranicy piją. nie? tak żeby Czy Tu wolisz, żeby było intuicyjne. tak żeby było intuicyjne. Wolisz, żeby było intuicyjne. Wolisz, żeby było intuicyjne. Wolisz, żeby było intuicyjne. tam Ja I Te w a, a ty twoje tam nie tam tam tam nie A w kurwa Dupa jest z przodu Bo wszyscy idziemy z tyłem, rozumiesz? Tyłem naprzód idziemy wszyscy, dlatego dupa jest w